Wujka. Jesteś na miejscu. Adam Bauman. A słuchają nas Państwo w piątek. 10 kwietnia jest 23. Mieszkał Łukasiewicz i Przemek Psikuta. Kłaniamy się Państwu. Będziemy wspólnie do godziny pierwszej w nocy wspólnie słuchać muzyki oczywiście. Dziś sporo klasycznego, pięknego jazzu. Wyjdziemy dziś od płyty historycznej, kanonicznej, od drugiej autorskiej płyty Toniego Williamsa Spring. Która obchodzi właśnie swoje 60-lecie i będzie takim przyczynkiem dziś do tego, abyśmy posłuchali różnych nagrań tego giganta perkusji. Nagrań przede wszystkim jego autorskich, jego autorskich zespołów i płyt, mam wrażenie, kompletnie zapomnianych, tych nieco późniejszych z lat 80., z lat 90. -tych płyt Blue bo Tony Williams w pewnym momencie powrócił do wytwórni, w której zaczynał swoją solową karierę. Tony Williams to oczywiście gigant, jeden z największych improwizujących perkusistów, jakich zna historia muzyki jazzowej. No i tak się składa, że w tym roku znów sporo słuchamy jego gry, oczywiście przede wszystkim w tym złotym wielkim kwintecie Milesa Davisa. Williams, mimo dosyć krótkiego Krótkiej kariery, bo zmarł zdecydowanie za wcześnie, niespodziewanie w pełni sił twórczych w roku 1997, w wieku zaledwie 51 lat. No to pozostawił nam wspaniały dorobek grał na płytach największych, żeby wymienić: Henkoka, McLeana, Flanagana, Rolinsa, Tainera i wielu, wielu innych. Ale był także liderem, tworzył własne zespoły, i dziś właśnie na tym, na tym wątku jego kariery, jego twórczości się skoncentrujemy. Zachęcam do wspólnego słuchania, do wspólnego komentowania muzyki przemysław.psikuta.maupa.polskieradio.pl. Zaczynamy. sierpnia 1965 roku. Wtedy powstał album Spring Toniego Williamsa. Jego druga autorska płyta, druga płyta studyjna, a ta kompozycja Love Song otwiera stronę drugą tego Blue longplaya, który ukazał się 60 lat temu. Uwielbiam ten album, napisał pan Cyprian. Pan Andrzej z Tarnowskich Gór, nie znam tego albumu, choć wykonawców znam z innych audycji. Wojciech Jachna, nasz znakomity trębacz, nasz przyjaciel, pisze Tony Williams nagrał dla Blue Note dwa autorskie albumy, obydwa genialne, to wytrawna sytuacja. No właśnie, to prawda. Dwa autorskie albumy na samym początku swojej drogi. Potem do Blue Note powrócił i dziś tym powrotem się właśnie zajmiemy. No ale zaczynamy od mm, tych płyt, od tej płyty na, wydanej 60 lat temu. Płyta pierwsza Lifetime, chyba jeszcze mm, bardziej znana, popularniejsza, no przede wszystkim debiut otwierająca autorską wizję jazzu Williamsa. Lifetime. Zajmowaliśmy się tym albumem wielokrotnie. Myślę, że z punktu widzenia historii muzyki jest nawet, tak jak powiedziałem, istotniejszy, bo bardziej y, otwarty, bardziej awangardowy. Możemy tam mówić o, o takiej współczesnej muzyce kameralnej, improwizowanej. No ale dziś Pochylamy się na początku tego spotkania nad płytą Spring, bo jak słyszeliśmy przed chwilą, mamy tu cudowne połączenie swingu, yy, stylu Williamsa z żywym, wspaniałym graniem jego przyjaciół z zespołu. Przed chwilą taki oto kwartet, Sam Rivers na saksofonie tenorowym. Herbie Hancock na fortepianie, Gary Peacock. Gary Peacock na kontrabasie, z którym Williams stworzył niesamowite duety, także pamiętamy jest płyty Lifetime. No i Williams na bębnach, podpisujący się wtedy na swoich autorskich płytach jako Anthony Williams. Tak y, zaczynamy to nasze dzisiejsze spotkanie. Z y, muzyką Williamsa, który urodził się w roku 1945. Wiemy, pamiętamy, jak młodym był człowiekiem, kiedy zatrudnił go sam Miles y, Davis. Williams y, jeszcze jako dziecko spotkał na swojej drodze y, japońskiego pianistę Toshiko Mariano i tutaj bardzo ważna była ta znajomość dla niego. Także jeszcze przed pojawieniem się w Nowym Jorku studiował u sama Riversa. Tak naprawdę to sam Rivers wprowadził Williamsa w świat tej poważnej jazzowej improwizacji. Całe serię koncertów w Bostonie. No a potem, potem Nowy Jork, gdzie kariera tego bardzo młodego Człowieka przyspieszyła, potoczyła się bardzo szybka. Tam spotkanie z Jackiem McLeanem, pamiętamy o płycie Destination Out, to, to McLean otworzył mu bramę Nowego Jorku, tak powiedział kiedyś Williams. No a potem natychmiast przechwycił go do swojego najważniejszego kwintetu Miles Davis, który powiadał, te słowa przytaczane są w wielu źródłach, mój zespół, mój kwintet kręcił się wokół niego, wokół Williamsa. Wokół Williamsa, który miał niesamowitą technikę, był ogromnie wrażliwy, miał coś takiego jak inicjatywa rytmiczna, Telepatycznie wyczuwał wręcz muzyków, partnerów, więc do jazzu, do, do jazzu progresywnego, nowego, otwartego, był, można powiedzieć, bębniarzem idealnym. No i tych dwóch płyt m, zarejestrowanych na przełomie m, w, w połowie, w połowie lat 60. dla Blue Note'u, płyt Lifetime i Spring. No po prostu nie sposób nie znać, to są chyba, można zaryzykować takie stwierdzenie, te najbardziej uniwersalne, te najbardziej ponadczasowe płyty w olbrzymim, przecież jak na krótkie życie spojrzymy, dorobku Williamsa. No to z płyty Spring jeszcze jeden utwór, i tym razem kwartet powiększamy do rozmiarów kwintetu i tutaj dochodzi sam Wayne Shorter. To niezwykłe spotkanie dwóch tenorzystów Riversa i Shortera właśnie w kwintecie Williamsa w temacie lidera w temacie perkusisty T. To jest właśnie to, o czym mówimy, na co zwracamy uwagę słuchając tych dwóch debiutanckich płyt Tony'ego Williamsa. Ta przestrzeń, ta interakcja z innymi muzykami, porozumienie. No i znakomite przestrzenie, które oddaje Williams do zagospodarowania tu przed chwilą kontrabasowi Garego Peacocka. Herbie Hancock, fortepian, Williams oczywiście grający na perkusji, no a z przodu dwa saksofony tenorowe, Wayne Shorter i Sam Rivers. Sam Rivers, który wówczas był no, już bardzo doświadczonym saksofonistą, jak wiemy, także pamiętamy o jego przygodzie w kwintecie Milesa, ale mówiło się o szkole Riversa, o tym, że promował awangardowe podejście do, do pulsu, te nagłe przyspieszenia, nagłe zwolnienia w stosunku do pulsu utworu, co bardzo dzia inspirująco działało właśnie na niego, kiedy, kiedy Tony Williams w ten sposób grał na perkusji. Grał tak, o jego grze, o jego grze pisano między innymi tak. Słuchając gry Williamsa odnosi się wrażenie, że jego kończyny są od siebie zupełnie niezależne i to nawet w bardzo skomplikowanych figurach rytmicznych. No, tych figur dziś proszę Państwa nie zabraknie. Tony Williams w roli głównej Tony Williams, o którym państwo y, też y, piszą. Zachęcam. Przemyslaw.psiku.tamałpa.polskieradio.pl Jest z nami Ari, który napisał tak. Anthony. Mimo ogromnego dorobku, także solowego. Williams kojarzy mi się przede wszystkim ze słynnym kwintetem Milesa, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku. Z płyt autorskich słyszałem zaledwie ułamek i to w składach, które gdzieś tam zbliżały się do rokowego brzmienia. Stąd mam wrażenie, że nie znam Williamsa poza e, tymi zespołami, składami, w których był sidemanem. Dziś zatem dobra okazja, by poznać bliżej jego twórczość, jego muzykę. No właśnie, znakomicie, że Ari wspomina też te brzmienia nie do końca jazzowe, było ich sporo i mam dla Państwa dziś jedną, y, myślę, ważną, ciekawą niespodziankę, ale Williams y, był bardzo ciekawy nowych brzmień. Lata 80., lata 90. Y, współpracował z tak różnymi y, muzykami y, tak odległymi od siebie jak Carlos Santana, Joko Ono, y, Alan Holdsworth. John Lydon, Ray Manzarek. To tylko kilka przykładów, Jonas Helborg, kilka wielkich nazwisk, które zapraszały Williamsa do udziału na swoich płytach. Gdybyśmy znali tylko kwintet akustyczny Milesa i te pierwsze dwie płyty Williamsa, byłoby to dla nas wielkim, wielkim zaskoczeniem. Ale właśnie, Tony Williams... Grał, y, także stał na czele własnych formacji, własnych będów. No i teraz sięgamy po jeden z nich. Przeskakujemy, proszę Państwa, o dwie dekady w przód. 85. rok, wtedy ukazuje się po długiej sześcioletniej, blisko siedmioletniej przerwie, Pierwszy solowy album po tej przerwie, znów dla Blue Note'u, jak pisano, to klejnot lat 80. Blue Note'owskich. Po 20 latach Tony Williams powraca, 85 rok. Nie muszę Państwu tłumaczyć, co wydarzyło się w muzyce i w brzmieniach. I tutaj Williams reaguje na brzmienia lat 80. Usłyszymy to od razu w pierwszych taktach, w pierwszych dźwiękach utworu tytułowego z tej pierwszej płyty po powrocie Foreign Intrigue. jeden z najbardziej polirytmicznych perkusistów jazzu, jak pisano o Williamsie. No i rzeczywiście jego, jego gra, jego akompaniamenty zmieniają się niemal nieustannie, przechodząc w partie główne, później znów schodząc na plan dalszy. Szczególnie kiedy Tony Williams no, zabawia się w połączenie swojego zestawu właśnie z elektronicznymi bębnami. Jest połowa lat 80., czerwiec 85 roku, studio Bluenautowskie w Nowym Jorku, a w studiu taki oto zespół. E, no, oczywiście, Williams na czele. Ron Carter, stary, dobry znajomy z kwintetu Milesa na kontrabasie, przy fortepianie Melgrew Miller, na wibrafonie Bobby Hutcherson, na saksofonie altowym Donald Harrison a na trąbce Wallace Roney. Wallace Roney, młody, fantastyczny Roney, z którym m, zawiązała się m, fantastyczna relacja Williamsa e, z Roneyem i ten zespół m, z pewnymi modyfikacjami m, przetrwał, ewoluował, ale trąbka Roneya pozostała w zespołach tych m, klasycznych Williamsa właśnie z lat 80. i 90., foreign, Affair, foreign Intrigue. Foreign Intrigue tak nazywa się ta pierwsza płyta po powrocie Williamsa. Otwierają utwór tytułowy, a z tego albumu zaproponuję Państwu jeszcze teraz rzecz, która go zamyka Arbo retum. Williams w Nowym Jorku, w swoim ukochanym środowisku nowojorskim i jego wizja jazzu. Bardzo klasycznego w pewnym sensie, ale mm, świetnie się przyznają Państwo słucha gry tych fantastycznych młodych muzyków jak, jak Wallace Roney, jak na trąbce, jak Donald Harrison na saksofonie altowym, jak Melgro Miller grający na fortepianie, no i po, połączone te siły z mm, muzykami. Już y, o bardzo ważnych, wielkich nazwiskach, jak Bobby Hutcherson który gra tu na vibrafonie, jak Ron Carter na kontrabasie. I Williams, który, jak słyszymy, sięga po bębny elektroniczne, po automat perkusyjny. To bardzo ciekawe, bo nie wszyscy ci giganci starej szkoły interesowali się nowym brzmieniem, interesowali się zdobyczami lat, 80. Dziś w dwójkowym Jam Session właśnie taki Williams nieco mniej oczywisty będzie pojawiał się dalej w następnych przykładach. Za chwilę posłuchamy... Płyty Native Heart, jej fragmentów z 1990 roku. Płyty obsypanej znakomitymi mm, recenzjami, ciepłymi słowami. Zaraz się mm, też przekonamy dlaczego, ale proponuję teraz Państwu mały przerywnik. Jesteśmy w roku 1985 dokładnie w 85. roku w Nowym Jorku, gdzie dzieje się mnóstwo interesujących rzeczy, także w muzyce alternatywnej, w muzyce rockowej, w muzyce czarnej, działa Bill Laswell i działa jedna z najważniejszych formacji lat 80., Public Image Limited, Formacja Johna Lydona, która się zmienia, która ewoluuje i w 1985 roku nagrywali jeden z najoryginalniejszych albumów w całej swojej karierze. Płytę, którą zatytułowali wówczas bardzo charakterystycznie album w wersji winylowej kompakt w wersji kompaktowej i kaset w wersji kasetowej. To był czas, kiedy te płyty ukazywały się właśnie w trzech y, formatach. Płytę produkował Bill Laswell i y, zagrali na niej y, tak różni, ciekawi muzycy, jak na przykład na gitarach Nicki Skopelitis i Steve Vai, jak Ruichi Sakamoto, który, który zagrał tutaj na, na instrumentach klawiszowych. Obok niego Bernie Worrell, Jonas Helborg na basie, obok Billa Lazuela, a perkusistów zatrudniono wtedy, zaproszono do udziału w tych sesjach dwóch. Gingera Bakera i Toniego Williamsa. Podzij. Podzielili e, między sobą ten tort e, składający się z siedmiu e, utworów. No i my wybieramy oczywiście jeden z tych przykładów, gdzie gra nasz bohater Tony Williams Home. 21 kwietnia 1986 roku ukazał się ten singiel Home, czyli 40 lat temu niemal dokładnie. Home, czyli Public Image Limited i płyta, album wyprodukowana przez Billa Lazuela. Oczywiście do spółki z liderem grupy Johnem Lydonem. No i takiego połączenia nie znajdziemy nigdzie indziej. Steve Vai, jego gitara solowa, a na bębnach Tony Williams. Tony Williams, który przychylnym okiem patrzył na poczynania kolegów, przyjaciół z tego, z tego nowojorskiego świata. Baker, Bernie Worrell, Rui Chisakamoto i właśnie zespół Public Image Limited. Jedyna taka płyta w y, dyskografii zespołu, płyta, której zresztą poświęciliśmy kiedyś sporo miejsca w dwójkowym wieczorze płytowym. radio.pl Za trzy minuty wybije północ, Tony Williams, dziś wspólnym mianownikiem tych jakże różnych przykładów. Tony Williams, który, którego muszę przyznać, bardzo również lubiłem za tego rodzaju skoki w bok, za tego rodzaju ciekawe, ciekawe kolaboracje. Williams w latach 80. nie próżnował. To była znakomita dekada którą zamknął albumem Native Heart. Ukazała się płyta nakładem Blue Note* w roku 1990. Płyta, która otrzymała znakomite recenzje. Tutaj, tutaj mamy zespół, który wówczas również jeździł w trasy koncertowe. Taki najważniejszy zespół Williamsa, właśnie z przełomu lat 80. i 90. -tych. Wallace Roney na trąbce, Bill Pierce na saksofonie tenorowym i sopranowym, Melgrew Miller fortepian, Robert Harst kontrabas i Williams. Tutaj już na swoim ukochanym jazzowym zestawie perkusyjnym grający. We wrześniu 89 roku w The Power Station w Nowym Jorku powstały te nagrania. Nagrywał Bob Brockman. Płyta zresztą otrzymała także znakomite recenzje referencyjne za brzmienie całości. No i to była płyta na której Williams pokazał takie otwarte, spokojne kompozycje, które wtedy niektórzy określali jako... jako y New Age'owy jazz, Ambient jazz, Zen jazz, takie określenia pojawiły się wówczas odnośnie tego albumu. Myślę, że pora jest taka, dobrze, dobrze to zabrzmi. Dwa utwory z tej, z tej sesji wybieram na dziś, tytułowy Native Heart, a potem Extreme Measures.